Witam. Mówi Rafał Harwampowicz Przepraszam za jakość nagrania Dyktafon marny, głos marny, mówca przeciętny Chciałbym opowiedzieć o testerze kolorów e, sprzedawanym przez angielski sklep Cobalt e, Tester kolorów e, jest e, dość ograniczony on rozpoznaje e, kilkanaście kolorów ja naliczyłem 14, 15 każdy kolor rozpoznaje w pięciu odcieniach oczywiście z wyjątkiem białego i czarnego, które odcieni nie, nie mają oprócz tego podaje, czy barwa jest, na jest nasycona, czy nie więc co ciekawego w tym testerze, skoro tak go przedstawiłem Otóż ten tester jest stosunkowo niedrogi ja dość długo chorowałem na jakikolwiek tester kolorów na ten sprzedawany w Polsce nie było mnie stać i ten tester Kobolta zupełnie spełnił moje oczekiwania. Może wpierw go opiszę. Pudełko jest dość duże. To jest tak mniej więcej 14 cm na 7 cm na 3 cm, ale sam tester jest lekki. Trzyma się go wygodnie w ręce. U góry mam taką klapkę. Yy, w środku tej klapki od wewnątrz jest taka wkładka kalibrująca zaraz o tym opowiem na jednej z krawędzi mamy włącznik i regulator głośności jest to taki kilkustopniowy przesuwak na dole testera mamy gniazdo słuchawki no i oczywiście kieszeń na baterię. bateria to jest, ta bateria jeżeli się nie mylę Nazywa się po polsku 6F22. To jest taka kostka. To tyle o tym testerze od e, zewnątrz. Do testera dodawana jest e, bardzo fajna słuchawka, która się przydaje chyba do wszystkiego, mi się przydała do wszystkiego oprócz tego testera. Właściwie nie wiem po, nie wiem jakie może być zastosowanie słuchawki przy testerze kolorów. Chociaż moja siostra kiedyś kupiła barwniki do jajek konfekcjonowane przez spółdzielnie widomych w środku były trzy czerwone i jeden zielony, więc im pewnie taki tester mi się przydał Ja z kolei kiedyś kupiłem mrożoną pizzę wegetariańską, też od inwalidów W pizzy, w składzie pizzy był smalec, od tej pory nie kupuję niczego od inwalidów Dobrze, teraz o testerze Producenci testera zalecają kalibrację testera przed każdą sesją, przed każdym rozpoznawaniem kolorów kalibrujemy go w ten sposób, że naciskamy przycisk kalibrujący, który jest w spodniej części testera i trzymając ten przycisk przesuwamy włącznik do góry w tej chwili jeszcze do kalibracji Właśnie do kalibracji nie zdjąłem tej klapki z testera. Jak mówiłem już w środku, od wewnątrz tej klapki jest taka wkładka kalibrująca. Jest to po prostu biała płaszczyzna, taka biała wkładka. Dzięki temu tester wie, że kolor, który rozpoznał, to jest biel. Ta kalibracja jest rzeczywiście ważna, bo bez kalibracji tester może się mylić. Tester jest fajnie pomyślany, bo tą e, klapkę górną, e, podczas rozpoznawania kolorów, można nałożyć na dolną część, część testera. Ten sygnał oznacza, że widoczne jest światło. Ten tester jest jednocześnie czujnikiem światła, z tym, że ten czujnik jest średnio przydatny, ponieważ pokazuje, że jest światło albo brak światła. Nie można wykryć ani natężenia światła, no, ani kierunku. teraz przyłóżmy go do biurka można zgłośnić teraz na przykład moje spodnie słowo gray tutaj oznacza, że kolor jest nienasycony czyli gray, blue, green czyli pewnie taki morski niebieski I to może coś w mojej garderoby dark orange to była moja ręka jak mówiłem tester rozpoznaje kilkanaście kolorów więc wiadomo, że są to pewne uśrednienia na przykład nie, nie poda nam koloru khaki bo nie ma go w swojej, w swojej pamięci, w swoim zestawie kolorów tylko prawdopodobnie poda jakiś odcień brązowego tester mówi po angielsku jest też kilka innych języków dostępnych z tym, że większość kolorów nikomu w Polsce nie sprawi problemu kilku trzeba się nauczyć, takich jak na przykład olive green, że to jest oliwkowy wszystkie inne to są typowe kolory z pierwszych lekcji języka angielskiego bateria starcza na bardzo długo testera używam chyba 3 lata używam go codziennie, Baterię na razie zmieniłem bodajże raz, gdy trochę zaczęła wylewać to co określiłem klapką jest tak naprawdę nasadką nakładaną na górną część testera. A, jeszcze adres sklepu. www.cobolt pisane c o b o l I to już naprawdę koniec.